Kiedy w niedzielę rano wuj Vernon usiadł przy stole, wyglądał na człowieka zmęczonego i niezbyt zdrowego, ale szczęśliwego. W niedzielę nie przynoszą poczty, przypomniał im radośnie, rozsmarowując dżem po gazecie. Dziś nie będzie żadnych przeklętych listów. Coś spadło przez komin i pacnęło go mocno w tył głowy. W następnej chwili jakieś trzydzieści albo czterdzieści listów wystrzeliło spod okapu kuchennego jak seria pocisków. Darsleyowie zrobili serię uników, ale Harry podskoczył, próbując złapać jeden list w powietrzu. Wynocha! Wynocha! Wuj Vernon zdążył złapać Harego w pół i wypchnąć do przedpokoju. Po chwili z kuchni wypadła ciotka Petunia, a za nią Dudley, osłaniając głowy rękami. Wuj Wernon szybko zatrzasnął drzwi. Wszyscy słyszeli, jak nieprzerwany strumień listów wlewa się do kuchni, odbijając od ścian i podłogi. Dość tego, rzekł wuj Vernon, starając się mówić spokojnie, ale jednocześnie wyrywając sobie spore kępki wąsów. Za pięć minut macie być gotowi do opuszczenia domu. Spakujcie tylko niezbędne ubrania. Żadnych dyskusji. Wyglądał tak groźnie, że nikt nie ośmielił mu się sprzeciwić. Dziesięć minut później udało im się wyłamać pozabijane drzwi i po chwili siedzieli w samochodzie, pędząc ku autostradzie. Dadley chlipał na tylnym siedzeniu, oberwał od ojca po głowie, kiedy próbował wcisnąć do torby sportowej telewizor, wideo i komputer. Jechali i jechali. Ciotka Petunia nie śmiała nawet zapytać, dokąd jadą. Co chwilę wuj Vernon zakręcał ostro i przez jakiś czas jechał w przeciwną stronę, niż dotychczas odczepić się od nich, zgubić ich, mruczał pod nosem za każdym razem. Przez cały dzień nie zatrzymali się, aby coś zjeść lub czegoś się napić. Kiedy zapadł wieczór, Dudley wył jak pies – tak podłego dnia nie przeżył jeszcze nigdy w życiu. Był głodny, przepadło mu pięć programów telewizyjnych i jeszcze nigdy nie upłynęło aż tyle czasu, odkąd po raz ostatni zrobił krwawą miazgę z kilkunastu przeciwników w grze komputerowej. Wuj Vernon zatrzymał się w końcu przed ponuro wyglądającym hotelem na przedmieściu jakiegoś dużego miasta. Dudley i Harry dostali jeden pokój z bliźniaczymi łóżkami i wilgotnymi, zatęchłymi prześcieradłami. Dudley chrapał, ale Harry i tak nie spał, siedząc w oknie, patrząc na światła przejeżdżających samochodów i rozmyślając. Następnego dnia dostali na śniadanie wyraźnie przeterminowane płatki kukurydziane i pomidory z puszki na zimnych tostach. Właśnie skończyli, kiedy do ich stolika podeszła właścicielka hotelu. Przepraszam, ale ktoś z państwa jest chyba panem... Hapotterem. E, Właśnie przynieśli mi do recepcji ze sto takich listów. Podniosła list tak, że każdy mógł przeczytać wypisany zielonym atramentem adres... Pan H. Potter, pokój 17, hotel dworcowy, Cokeworth. Harry sięgnął po list, ale wuj Vernon podbił mu rękę w powietrzu i sam złapał kopertę. Kobieta wytrzeszczyła oczy. Ja je wezmę, powiedział wuj Vernon, zrywając się z krzesła i wychodząc za nią z jadalni. Kochanie, czy nie byłoby lepiej wrócić do domu, zapytała nieśmiało ciotka Petunia kilka godzin później, ale wuj Vernon sprawiał wrażenie, że jej nie słyszy. Nikt nie miał pojęcia, dokąd właściwie jadą i czego wuj szuka. Raz zatrzymał samochód pośrodku wielkiego lasu, wysiadł, rozejrzał się, potrząsnął głową, wrócił do auta i ruszył dalej. To samo wydarzyło się pośrodku pola Ornego, w połowie długiego mostu i na szczycie wielopoziomowego parkingu. – Tatuś zwariował, prawda? – zapytał po południu Dudley ciotkę Petunię. Wuj Vernon zaparkował na na plaży, zamknął ich w samochodzie i zniknął. Zaczęło padać. Wielkie krople bębniły w dach samochodu. Dadley chlipał, cały zasmarkany. Dzisiaj jest poniedziałek, biadolił. Wieczorem będzie wielki Umberto. Chce się zatrzymać gdzieś, gdzie jest telewizja. Poniedziałek, to Haremu o czymś przypomniało. Jeśli jest poniedziałek, a zwykle można było polegać na Dadleju, jeśli chodzi o dni tygodnia, z powodu wszystkich seriali, które regularnie oglądał, to jutro we wtorek są jedenaste urodziny Harego. Oczywiście jego urodziny nigdy nie były specjalnie przyjemne. W ubiegłym roku wuj Vernon dał mu wieszak i parę starych skarpetek Dadleja, no ale nie co dzień kończy się jedenaście lat.